Kart historii UFO nad Waszyngtonem Na początku marca 2005 roku internauci całego świata mieli okazję dokonać obserwacji nieznanego obiektu, który pojawił się nad Waszyngtonem, a który został uchwycony przez jedną z kamer rządowych. O obserwacji poinformowały natychmiast internetowe media. Udało się zachować klatki filmu, na którym widać duży cylindryczny obiekt z reflektorami. Kształt wskazuje, że nie był to żaden ze znanych samolotów. Po pewnym czasie od zaobserwowania zjawiska i powstania w sieci ogromnego szumu wskutek lawiny e-maili, która spadła na amerykańskie służby specjalne, dały się zauważyć manipulacje na obrazie. Niestety nie wiadomo nic na temat dokładnego czasu obserwacji bądź świadków tego wydarzenia.